Auuu Auuu Auuu, A Auuu, bałty Skacze ziomal jeden, drugi nieźle skut Skuty bał, bał, Auuu, bałuty Auuu, bałuty Cmocnicie mnie w chuj, Albo w moje nowe budy, budy. Wilnym klubom precz, ciągle wywalają mnie Mener z openera albo biedrą z mnie Lepiej plemer na normalnie, a nie ma je wspierać Jak asymptota starczam się tam do zero E Śmietniki precz, śmiertelki precz Ty piara lub piarach chcę pochwie mieć, pochwie mieć Czarne peły, w gardle błyszczą, niczym biały Kryształ, wiele wierzą Leo, nagle jak z armaty wystrzał Konfitant, faj, wyjebane masz jak moje, z końcem świata, ty koniec świata masz z końcem lata ey, ey. I mi to lata, co gadasz tam, w parmarazonie? Nic nie znaczy twoje słowo, ha, to twój koniec Taka jazda, że mogłem polecieć na sanki, ci grali narty, mogłem polecieć na sanki Karkubą z grilla sobie całe polo, stare bawy, opalenie gumy znów się przypierdolą przed bananową nie było kolorowo, każdego raka oczarowaliśmy zdrowo, pierwszy mixtape o rodziców wowo wo, wo, wo, piwnicy lecąc na bicie czoliśmy się jak magicy Mam jedną pierdolną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne, proszę Ał... puść to na A u ba u a u ba u ty, skacze ziomal jeden, drugi nieźle skut, A u ba u a u ba mnie w albo w moje nowe buty. buty. Wedrą chuj, bijam tam i znów wychodzę sam Żomale dzwonią, dzwonią dzwonki sań Skład, wszystko gra, ha ha ha, palę staw mal tak pijany wpada w staw, robię sobie trap ey. Karma wraca jak bumerang, robię hip hop jak moja gibera bang, bang, bang. Twój łeb, moja ściera, moja ściera Aż kurwo, kurwo sponiewieram, bang bang bang kogleje sos, tutaj was mam kurde moc Bekę mam z tych waszych prost, ja za mordę łapię los A ty szczy lubijesz moc? liczę sos, walę proch Sram na bajki typu lochnę, zwierz jak tu jest Co dzień świeży biorę cash, z wariatami pierwszy projekt A już dzwoni do mnie, że Bał -bał -bał a u bałty skacze ziomal, jeden, drugi, nieźle skut A u bałty, -bał -bał smognicie mnie w chuje albo w moje nowe buty Kroję cię jak chirurg, jakbym kroił pizzeriga Kradnę serce twojej dupy jak Religa Dla mnie całe złoto, a dla ciebie z makietiga Purpurowa osiedlowa liga Moje Tokio to nie San Sebastian Miej na celu coś więcej niż jazda Sowód i Bułgaria, ale ja. Każdy wie już kto bałutkie fury podpierdala Wieram każdy kwit peso, sobie szczura jebłem besos Teraz pańkę robię w miesiąc, zaraz dziki mnie nawiedzą Niestety nie grzeszą wiedzą, każda połknie tu na pewno Mój kład pójdzie za mną w piekło, piszę im okrągłe zero Bał -bał a u ty, a ziomal jeden, drugi nieźle skóry A u Bał -bał ty, a u mnie w chuj albo w moje nowe budy Rewelacja to szmata, z którą wycieram panele Dookoła gra pomany stoją jak drewniane fele Popowe popierduki, po które emitują radia Pizda nad głową na dyskotekach, w gimnazjach Nowo cioty Mike dostali na gwiazdkę, każdy traper, myśliwi co bolują na okazja ty wiesz kiedy flut zbija, perpły z mafija, a kurwista cmoknicie mnie wkija, aj! Wiąże się wolno przez teo, Lokomodę na stereo, dziwko zdejmuj to pareo i wpierdalaj moje perło, liczę rupie, mam cię w dupie, żyjesz kupie na helupie, chwalisz Dym. Jak wjeżdżamy, widzisz dym, Player z to mój pym. To mój znam to mój czy To Znam Ale to mój no, ja To mój fym, to mój no no i co? Tak. I no, ty, no. Jesteś sam. No, <laughs> ty jesteś za Ty Ale może znajdziemy jeszcze jakiegoś fajnego?